Znowu dzisiaj chciałem mówić do Z Was na temat Bożego w Słowa. 10, 17, w liście do Rzymian 10.17 Biblia mówi, że wiara przychodzi przez słuchanie Bożego Słowa. W pierwszym liście Jana 5.4 Biblia mówi, że przez wiarę zwyciężamy ten świat. Twoja wiara może zwyciężać ten świat. Jeżeli nie masz wiary, nie możesz zwyciężać. I w miarę poznawania Bożego Słowa będziesz wzrastał w wierze. Tak więc Boże Słowo ma istotną rolę w zwycięstwie w Twoim życiu. Nie możesz mieć zwycięstwa bez Bożego Słowa. To powstaje przez słuchanie, kiedy czytasz, jak, która mówi o mężach, kobietach Bożych, którzy służyli Bogu. Potrzebujemy tego samego ducha, jakiego oni mieli, abyśmy nie poddawali się w swoim pójściu za Bogiem, ale abyśmy kontynuowali pracę. Boże Słowo mówi, że Bóg nie ma upodobania w tych, którzy się poddają, którzy się cofają. Nie, mamy przejść do przodu. Potrzebujesz tej książki. To jest inna książka, duchy rządzące sercem człowieka. Słyszeliśmy, doktor dr Samrael mówił na ten temat wczorajszego wieczoru. Potrzebujesz objawienia tego w swoim sercu. Dlatego, że Bóg chce, abyś znał tę prawdę. To jest wspaniała rzecz, która może zmienić Twoje życie. Jak wiemy w Bożym Słowie jest moc, jest to jedna rzecz, kiedy słuchamy w niedzielę Bożego Słowa. A inna rzecz to jest to, kiedy możemy nieustannie prostu słuchać Bożego Słowa. Ja byłem tutaj w szkole biblijnej przez rok i to był wspaniały rok, kiedy mogę po prostu słuchać Bożego Słowa. To zmieniło zupełnie moje życie. To zmieniło mnie samego. Pokierowało mnie w, inny, w inną stronę. Bóg powołał kowo, mnie do tego. I on chce również powołać cię do tego. So, to to to... <try> zachęcam cię, abyś przyszedł do Szkodwiny, w i to zmieni całe twoje życie. I wtedy będziesz mógł iść do tego świata. To jest to, co czynimy poprzez program Nakarmić Głodnych. Chcemy ludziom dawać słowo, nie pracujemy sami. Pracujemy z służbami takimi jak ta, z służbą Benhina. I naszym zadaniem jest zapotrzebowanie ludzi chleb. Ale chcemy dostarczyć im chleb dla ich ducha, duszy i ciała. I na Twoim miejscu masz taką broszurę, której tytuł brzmi Potrzebujesz wyzwania? Powiedz to komuś obok Ciebie. Potrzebujesz wyzwania? Powiedzmy to teraz tak, jakbyśmy w to wierzyli. Czy wierzysz, że potrzebujesz wyzwania? Jeżeli Twoje wyzwanie nie jest większe od Ciebie, prawdopodobnie to nie jest od Boga. Dlatego, że Bóg jest większy od Ciebie. I On chce, aby sięgał zawsze po coś większego. Wierzę, że razem z Word of Life, ze służbą Benny a także innymi służbami na całym świecie, program Nakarmić Głodnych będzie jednym z wielkich Bożych narzędzi ostatecznego żniwa. Kiedy będziemy zmierzać do tych ludzi, karmić ich, głosić im Ewangelię, budować kościoły, wzbudzać pracowników, że będą Amen? pracować na niewie Bożej. Amen? Chyba trzy osoby wierzą w to. Chcemy, abyś był częścią tej pracy. Z tyłu tej broszury jest miejsce na Twój adres. Jeżeli nie rozumiesz po szwedzku, w dalszym ciągu jest tam miejsce na Twój adres. Możesz włożyć tą kateczkę do... Eee, to był na ofiarę albo zanieś to do namiotu po drugiej stronie, czy w naszej księgarni. I wiesz, że to zmieni Twoje życie. To pomaga zmienić życie innych ludzi. Amen. Powitajmy Lestera Sabrala, kiedy przychodzi właśnie, aby usłyszeć nam Słowem. A także otwórzmy nasze serca. Czy jesteś gotowy? Na Bożego Słowa, tak powitajmy go. Ale... Proszę, siądźcie. Przyjazd do tego kraju i Kościoła jest zawsze wspaniałym przeżyciem dla mnie. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że w tej w tym pokoleniu Bóg wzbudza sobie potężne świadectwo. Bardzo często są oni prześladowani. Martin Luther na przykład był prześladowany. John Wesley był prześladowany. Jezus był prześladowany. Apostoł Paweł był prześladowany. Tak więc ci, którzy prowadzą to, na pierwszej linii frontu są często prześladowani, ale kiedy przejdą do końca, za nimi pójdzie wielu naśladowców Chrystusa. I to jest właśnie to, czego Jezus Chrystus oczekuje. Hallelujah! Cieszę się, że widzę tutaj tak wielu ludzi, kiedy tutaj jestem na tej konferencji wydaje mi się, że dzień i noc kończy się z sobą teraz mam wrażenie, że to jest wieczorne spotkanie, ale to nie jest wieczorne spotkanie. Wieczorem będziemy mieli następne wspaniałe spotkanie. Będziemy się spotykać w tym wielkim namiocie i to będzie spotkanie radości. Chciałem powłogosławić wszystkich, którzy przyjechali na tę konferencję. Wierzę, że Bóg będzie dawał ci wielkie rzeczy, będzie ci błogosławił, abyś mógł zbliżać się do Niego. Niektórzy z was przyjechali tutaj z wielkie ofiary. Niech Bóg wypełni pragnienia waszego serca w imieniu Jezusa. I wszyscy razem powiedzmy, Dwóch lub trzech przyjaciół poprosiło mnie, abym może podzielił się z tym, co działo się w mojej, w mojej młodości. Życie dzisiaj jest trochę inne. Może być zupełnie odmienne od tego, co było kiedyś. Jest tak wielu ludzi, młodych ludzi, którzy chcą zacząć pracować dla Boga, głosić. Musisz wiedzieć więc, że życie jest budynkiem. Na pierwszym miejscu musisz zbudować fundament. Więc musisz dokopać się głęboko. I tam w tym niewidocznym miejscu musisz tworzyć no, no, solidny fundament, na którym później się budowla. Twoja służba to może nie być łatwe. Możesz troszeczkę, troszeczkę nawet cierpieć. Lore, ale kiedy będziesz wzrastał w Panu, in ministry, kiedy będziesz wzrastał w swojej służbie, better better. będzie wszystko polepszać to. się. No, ja pracuję dla Boga od 65 lat i teraz jest to mój najlepszy okres. Haleluja! Pan jest dobrym Bogiem. A On chce widzieć nas wiernymi. W Księdze Jeremiasza otwórzmy razem Księgę Jeremiasza, rozdział pierwszy. W wersecie piątym czytamy. I knew you. Wybrałem cię sobie zanim cię utworzyłem w łonie matki dla ludzi, którzy są za aborcją. Wierzę, że niechętnie by czytali taki werset, tu ja jest napisane wybrałem cię sobie, zanim cię człowiek utworzyłem. Człowiek nie może stworzyć ludzkiej istoty. Nie można nawet zrozumieć, w jaki sposób powstaje ludzka istota. Nauka może na to patrzeć, może to obserwować, ale nie może wyjaśnić, w jaki w jaki sposób powstaje życie. Jedno małe nasienie z niego powstają wspaniałe oczy, usta i dziesięć palców. To Bóg czyni. I czytamy tutaj, zanim Cię utworzyłem, Bóg stworzył nas to On uczynił nas. Człowiek nie jest w stanie stworzyć ludzkie istoty. Bóg to czyni. Tak więc musimy być uzależnieni od Niego. I On mówi to. Jeremiasza, zanim Cię utworzyłem w łonie matki, Znałem Cię. Czy możesz sobie wyobrazić to? Nie możemy walczyć przeciwko Bogu i musimy zaakceptować to, co On czyni. Dalej czytamy. Poświęciłem Cię. Na proroka narodu przeznaczyłem Cię. Kiedy patrzę na ten werset, jestem zdziwiony. Ja urodziłem się w grzesznym mieście Nowego Orlanu, w Lizjanie. Mieszkali tam kiedyś Indianie. Którzy uwielbiali wielkie wody Mississippi, <śpiewanie> później po nich przyszli Hiszpanie, pokonali Indian w, w, w walce. But then the French came. They Później and they przyszli po nich Francuzi, którzy pobili Hiszpans. Wtedy nazwano to miasto Louisianą Louis. od ich króla, Luisa. Nazwano Nowy Orlean. Pochodzenie od Orleans. miasta Orleanu. Orleanu. Francuzi chcieli mieć nowe Orlen. Tak więc to wszystkie wydarzenia wywarły wielki wpływ na tę okolicę. Było tam było zawsze wiele problemów, tylko Hiszpanie powracali. Anglicy przyjechali później. Więc to było miejsce walki przez wiele lat. Później pamiętamy okres wojny, wojny secesyjnej, wojny domowej w Stanach. Jest to miasto pełne kontrowersji. Ale w pewnym sensie jest to magiczne miasto. Ludzie przyjeżdżają do niego z całego świata, aby zobaczyć to miejsce. Jest to jednak miejsce grzechu. Możesz tam kupić grzech za tanie pieniądze. Nawet często na ulicach masz kupić przeróżne rzeczy z Afryki. Tak więc jeżeli chcesz iść do piekła, tam ludzie mogą ci pomóc trafić tam szybko. I nie musisz za to płacić wielkich rachunków. Tak więc to było miasto, w którym się urodziłem. To było pewnego sobotniego poranka o po ósmej godzinie. To był bardzo wilgotny i mglisty dzień. O 8 godzinie rano lekarz powiedział, to chłopiec. A moja matka powiedziała, nazwijmy go Lester. Tak nazywał się lekarz. Czy to nie jest wspaniały połud, aby dać komuś imię? W takich 3-4 latach moi bracia i siostry rozmawiali ze mną i powiedzieli mi: Kiedy jesteś najmłodszym, to zawsze, zawsze no, jesteś taki pomiatany. I oni powiedzieli do mnie, że jestem jakimś... przypadkiem w tej rodzinie. Powiedzieli mi, że nas już było pięcioro w tej rodzinie, nie potrzebowaliśmy nikogo więcej. A to przyszedłeś. Pojawiłeś się. Ja więc myślałem, że cała, cała reszta moje życia będzie jednym wielkim przypadkiem wzrastają w tej świadomości niechcianego dziecka. Ja cieszę się, że moi rodzice nie wierzyli w aborcję. W przeciwnym wypadku nie było mnie tutaj nie mógłbym nic opowiedzieć. Byłbym martwy. Ale chwa Bogu, wszystko potoczyło się dobrze i chociaż może nikt mnie nie chciał, oto byłem i nazwali mi imię od imienia lekarza. Nie wiem, w jakim wieku pojawia się ból w życiu człowieka, ale ja Miałem to od wczesnego dzieciństwa. Prawdopodobnie moi bracia i siostry pomogli mi w tym. Mówili do mnie, jesteś tylko pomyłką. Nie powinno Cię tutaj być. I tak mieliśmy wystarczająco wiele ust do wykarmienia. I coś w wnętrzu mówiło o nienawiści w synku do mnie. Tak więc zacząłem się buntować. Zrobiłem bardzo wiele złych rzeczy i wstyd mi o nich mówić. Pamiętam, like kościół tam zgromadzał się w takim namiocie, w takim I jak w macie w tutaj. I kiedyś poszedłem tam wieczorem, wziąłem ze sobą szpilki, zbiłem je razem, wziąłem też gumę i przepaliłem wszystkie żarówki i ludzie zgromadzili się na nabożeństwie okazało się, że nie ma światła zrobiłem spięcie to była moja sprawka wezwano elektryka szukał wszędzie poza tym właściwym miejscem ale na koniec odkręcił jedną żarówkę Potrząsnął nią i powiedział oto problem. Tak więc przyniesiono nowe żarówki i ogłoszono w kościele, czy ktoś może pomóc znaleźć tego, kto przepalił wszystkie żarówki. Ja siedziałem na ławce z tyłu i śmiałem się. I didn't tell anybody for Oczywiście przez nie, jakiś długi okres czasu nie powiedziałem nikomu o tym. <miennie> <miennie> Czyli, moja matka była krząszczonkowcem. <miennie> Ona mówiła językami każdego dnia, kiedy byłem w jej łonie. Nie mogłem nic na poradzić, jak tylko podłapać <grym> tego trochę. Ale kiedy wzrastałem, miałem wielki niesmak w stosunku do religii. I robiłem bardzo wiele rzeczy, które nie były właściwe. Kiedy miałem 16 lat, i zacząłem pluć krwią. Biegałem za chłopcami, dziewczynami i przechwalałem się przed nimi, że to jest przerzuty tyton. Oni się śmiali, a ja nieustannie plułem krwią. Kiedyś znalazłem się w łóżku rano lekarz mieszkał trzy domy dalej, więc wezwano go do mnie. Lekarz powiedział, o, to gruźlica. Zaraz potem trafiłem poważnie do łóżka. Coraz bardziej marniałem. Byłem chory. W końcu zacząłem umierać. To było straszne. Miałem 17 lat. tkwiłem w łóżku. Umierałem na gruźlicę. W takiej sytuacji jesteś zły na cały świat, gdyż musisz umrzeć tak młodo. Lekarze robili co tylko mogli. Ale mimo wszystko umierałem na gruźlicę. Ale powiem wam jedną rzecz. Gdybym nie zachorował na gruźlicę, z pewnością poszedłbym do piekła. Dlatego, że byłem złym chłopcem. Robiłem bardzo wiele złych rzeczy. Nie chcę o tym wszystkim mówić, dlatego, że trudno byłoby w to uwierzyć. Pewna kobieta powiedziała, jak to możliwe, że byłeś taki zły, a teraz jesteś taki dobry? Otóż to, to jest właśnie to, o czym mówi krzyż Golgoty. Jezus przyszedł właśnie dla mnie, aby mnie zbawić, aby zmienić moją naturę, aż stałem się nową istotą. Później wieczorem zacząłem pluć kawałkami płuc. Kaszlałem. I wraz z tym kaszlem plułem moimi kawałkami płuc. Patrzyłem na te kawałki. I to oznaczało dla mnie jedno. Umrę. Moja twarz stała się szara. Mój... Głos osłabł. Wezwano lekarza. Robił to, co tylko mógł. Starał się znaleźć mój puls. Rozłożył wszystkie te swoje instrumenty na moich piersiach. Później podszedł do moich rodziców i powiedział: Ten chłopiec umrze za dwie godziny on będzie martwy. Lekarze nie wiedzą tego, ile ty będziesz żył. Ten lekarz troszeczkę się pomylił. To było jakieś 500 tysięcy godzin temu. Nie umarłem po dwóch godzinach. Jestem tutaj, pośród was, żywy. Haleluja! On sam umarł po kilkuset godzinach, po kilkuset tysięcy godzinach. A ja właśnie zaczynam żyć. To jest to, czego Bóg może dokonać. Kiedy leżałem w tym łóżku, moi rodzice stali w kącie. Lekarz szeptał do nich. Idę teraz do swojego biura i wypiszę akt zgonu. I jutro rano możecie wstąpić, aby go odebrać. Kupcie sobie miejsce. W asmetaży, dlatego że on Ja nie wiedziałem o tym. Moi rodzice wiedzieli. Ja leżałem tam w śpiączce. I w pewnym momencie spojrzałem i zobaczyłem trumnę. Wiecie, trumna to jest bardzo interesująca rzecz, zazwyczaj myślimy o trumnie jako dla rzeczy dla kogoś, kogo nie lubimy. Ale jeżeli ta trumna należy do Ciebie, to jest okropna rzecz, straszna rzecz. Tak więc ta trumna była po jednej stronie mojego łóżka, ona była otwarta. I Bóg powiedział do mnie? To jest twoja trumna. O, ja nie chcę jej. Jakkolwiek trafisz do niej, umrzesz. To jest twoja trumna. Nie mogłem tego znieść. To była moja pierwsza, taka społeczność z Bogiem. Zwróciłem swoje oczy w kierunku ściany. I na tej ścianie zobaczyłem Biblię. Ona była otwarta i Bóg powiedział, będziesz głosił i pozwolę Ci żyć. Powiedziałem, nienawidzę kaznodziei i nie będę głosił. Wtedy spojrzałem na trumnę. To było straszne. Znalazłem się między młotem, a kowadłem. Nie chciałem umrzeć i nie chciałem głosić. I wtedy nastąpił cud nad cudami. Żaden kaznodzieje nie jest w stanie tego opisać. Coś stało się w moim wnętrzu. Usłyszałem, jak mówiłem: Boże, kocham Cię. Nigdy czegoś takiego wcześniej nie mówiłem. Powiedziałem: Boże, przebacz mi moje grzechy, a będę Ci służył. Mm, nie wydaje mi się. Tak więc w moim wnętrzu to toczyła się walka. To była straszna walka. Lecz nagle stało się coś. Bóg wszedł do mego wnętrza I powiedziałem Ja chcę głosić jeżeli pozwolisz mi żyć tak długo, jak będę głosił, będę najstarszym człowiekiem na tym świecie. Ja stoję właśnie oparciu o tę obietnicę. Znaczyłem się to sleep. Poszedłem spać. Następnego poranka otworzyłem oczy. Stała tam przede mną moja matka. Przyszła sprawdzić, czy już umarłem. Już było po czasie 8 godzin zastanawiała się, kiedy umrę. Niektórzy ludzie zawsze wierzą lekarzom, więc myślała, że powinienem już umrzeć. I kiedy otworzyłem oczy, pierwsze słowa, które powiedziałem, to były, będę kaznodzieją. Matka wtedy już była pewna, że umieram. Ona miała siedmioro dzieci i ja byłem najbardziej buntowniczym. I nie mogła sobie wyobrazić mnie jako dzieje. Powiedziałem do niej, jestem głodny. Przyniosę Ci trochę soku. Powiedziałem, nie chcę żadnego soku. – Co więc chcesz? – zapytała. – Chcę ciasto, taki większy kawałek, ciepły, prosto z pieca, chcę szynkę, chcę jajka i chcę uszczony Chyba nigdy czegoś takiego tutaj nie widzieliście, ale zapewniam was, że to dobre. Ona zaczęła płakać. Powiedziała, przecież ty umrzesz od tego. Przecież od dawna nie miałaś nic w swoim żołądku. Dlaczego nie e, spróbujesz czegoś delikatniejszego? Powiedziałem, dobrze, spróbuję, ale przynieś się tutaj. Lekarz powiedział, że umrę. Także ona pomyślała, że i tak może mi to dać. Lekarz powiedział, że umrze. Więc poszła do kuchni i przyniosła to wszystko. Ja dosyć długo, przez tygodnie, nic takiego nie jadłem. I karmiono mnie klejkami takimi innymi rzeczami. Ona położyła to jedzenie na małym stoliku obok mego łóżka i zaczęła płakać. Jak wiecie, matki chrzczą świat swoimi łzami. Płaczą za nim jesteś zbawiony, a później płaczą po tym, jak jesteś już zbawiony. Tylko w innym tonie to robią wtedy. Tak więc ona odeszła od łóżka zaczął płakać, a ja zacząłem jeść. I zjadłem wszystko. I zjadłem śniadanie jak dla dorosłego mężczyzny. I zjadłem wszystko. Po kilku chwilach matka przyszła, ocierała swoje oczy z łez i zapytała, gdzie jest jedzenie? Oh, I said my belly. w moim żołądku. Powiedziałem, możesz mi przynieść okay, trochę więcej? To powiedziałem, jestem, jestem głodny. Ona powiedziała, nie. Przecież to cię zabije. I said, I told you, to powiedziałem ci, powiedziałem, I'm not going to die. nie mam zamiaru umierać. I'm going to live, będę żył and I'm going to be a i, i będę kaznodzieją. Nobody Nikt to nie wierzył. Trzy dni Trzy dni później zacząłem przybierać na sile. Zacząłem chodzić po domu. Dziesięć, później, dziesięć dni później to było na Florydzie. Przyjaciel wziął mnie na swoją łódź, na ryby. Trzy tygodnie później Pan powiedział do mnie Czyż nie obiecałeś mi, że będziesz głosił? Kiedy masz zamiar zacząć? Wtedy ja powiedziałem... Nie wiem. On powiedział, zacznij więc teraz. O Boże. Teraz mam zacząć? Co mam więc zrobić? I, my room was Więc skierowałem się do swojego pokoju na górze I przychodziłem koło ojca, który ja śniadanie On jeszcze nie był wierzący On y wrócił się dopiero kilka lat później Powiedziałem do niego Tato Będę głosił A on powiedział o, nie. Szkoda, że nie umarłeś. Ja nienawidzę nadziei. O, Boże, pomyślę. Uderzył pięścią w stół. Także aż jego kubek z kawą poskoczył do góry. Przeklął mnie. I powiedział: Umrzesz z głodu. Nie wiedziałem, czy są jakieś specjalne cmentarze dla kaznodziei, którzy umarli z głodu. Nie wiedziałem nic na ten temat. A nie miałem pojęcia nic na temat kaznodziei. Także myślałem, że Ojciec wie, o czym mówi. Był bardzo zły. Nie skończył swego śniadania. To było tak, że kiedy on lubił mnie, kiedy był dla mnie dobry, nazywał mnie... Nazywał mnie Lester, kiedy był zły, nazywał mnie chłopcze. Tak więc wiedziałem, że jestem w tarapatach. Powiedział do mnie, chłopcze. Jak wrócę do domu wieczorem, to zajmę się tobą. Trzasnął drzwiami i wyszedł. Poszedł do swojego samochodu i odjechał. Poszedłem na górę. Padłem na podłogę. Byłem tam jakąś godzinę. Płakałem. Powiedziałem, Boże, Ty jesteś moim ojcem, Ty kazałeś mi głosić, ale mój ziemski ojciec przeklął mnie i powiedział, że umrę z głodu. I powiedział, że i tak nikt nie będzie mnie chciał nich słuchać. Nie wiem, co robić. I leżąc tam, na tej podłodze, Bóg powiedział do mnie, abym przeczytał, Księgę Izajasza, 41 rozdział, werset 10 i 11. I ten werset będzie dla Ciebie fundamentem, dla całego Twojego życia. Nie bój się, bo ja z Tobą. Ja leżąc na tej podłodze, płacząc, wtedy właśnie Bóg zabierał z mojego życia strach. Nie bałem się mojego Ojca. Nie bałem się śmierci. Nie bałem się... Nic. Strach mnie opuścił. To było 65 lat temu. Bóg cały czas był ze mną. Przez tą służbę Bóg czynił tysiące ludzi wolnymi. Uwalnił ludzi ze strachu. To, czego zostałeś uzdrowiony, Ty możesz to przekazać innym ludziom. Nie ma znaczenia, z czego zostałeś uzdrowiony. Możesz pomóc innym ludziom. I ponieważ masz wiarę, nie tylko ty korzystasz z tego uzdrowienia. Nie, możesz nieść tą wiarę do życia innych ludzi. Powstałem z tej podłogi. Ubrałem się, znalazłem w szafie walizkę, wtedy sprzedawano je po 19 centów, teraz one kosztują jakieś 5 dolarów, ale te nowe nie są tak dobre jak te stare. This, this case I out of the tak więc wziąłem tą walizkę z szafy i złożyłem w nią wszystkie swoje ziemskie dobra. Zacząłem schodzić na dół. Tam na dole stała moja matka. Zapytała mnie, dokąd idę. Powiedziałem, ile głosić? Gdzie będziesz głosił? Gdziekolwiek. Ona zapytała, czy ktoś Cię zaprosił? Jezus. Jezus. Zawsze musiałem panować jakąś gafę. Nie wiedziała, co zrobić. Zaczęła płakać. Słodkie matki. Powiedziała, gdzie mam napisać do Ciebie? Nie mam żadnego adresu. Napiszę do Ciebie. Wszedłem z domu i tam stał mój brat. On był kilka lat starszy ode mnie. To był taki typ mechanika. On miał taki stary samochód, który nie miał dachu. A sam go skręcił on zapytał mnie, dokąd jadę? Powiedziałem, że mam zamiar głosić. O, to brzmi całkiem nieźle, powiedział. Czy mogę zabrać się z tobą? Powiedziałem, dlaczego nie? Co możesz zrobić? Nie wiem. Możesz może poradzić ludzi w uwielbieniu? Nie, nie, nie umiem śpiewać, powiedział. O. Gdyby on zapytał mnie, co ja mogę robić, miałbym taką samą odpowiedź. Nic. Tak więc siedliśmy w tą jego e, rzecz, która miała cztery kółka. E, to był samochód, który on pozbierał części i poskręcał. To wyglądało bardzo śmiesznie. A więc odjechaliśmy. To był samochód, który jechał dwa, trzy metry do przodu i metr do tyłu. Wyżywał więcej wody niż paliwa. Chłodnica była na zewnątrz tego samochodu i co 10 mil eksplodowała. I gorąca woda z parą wydostawała się ze środka. Musieliśmy więc zatrzymywać się, znaleźć jakiś dom, i napełni się wodą. I wtedy jechaliśmy dalej. Kontynuowaliśmy naszą podróż. Po jakichś trzech wybuchach. Zatrzymaliśmy się pod pewnym drzewem. To było drzewo mandarynkowe. Znacie mandarynki? Jeśli i nie są one są bardzo gorzkie, kiedy nie są dojrzałe. Te akurat były dojrzałe. Tak więc jedliśmy te mandarynki. Jedliśmy mandaryki na pierwsze danie, na drugie danie i na deser. Same mandarynki. To, to był mój pierwszy posiłek poza domem. Nazbieraliśmy go sobie na drzewie. Pojechaliśmy We później dalej i dojechaliśmy do budynku, małego budynku szkolnego. To była taka wiejska szkoła. Wszystkie, wszystkie klasy, wszystkie zajęcia odbywały się w jednym pomieszczeniu. I powiedziałem wtedy, to jest to. Jedziemy tutaj. Więc zatrzymaliśmy się obok tego, tej szkoły. Rozejrzałem się wokoło. Zapytałem ludzi, kto ma klucz do tej szkoły. Powiedzieli mi, że człowiek, który orze właśnie poloże, pole. Więc przeskoczyłem przez płot i pobiegłem do tego człowieka. On odwrócił się do mnie. On miał na sobie stary kapelusz i wyglądał jakby koń i odgryzł mu część tego kapelusza on odsunął go na tył głowy okazało się, że nie ma włosów Później uśmiechnął się do mnie, splunął tytoniem. Okazało się, że nie ma zębów. Nie zostało zbyt wiele już z tego człowieka. Powiedziałem do niego, posłuchaj mnie. Ty masz klucz do szkoły, więc daj mi ten klucz i ja będę tam głosił splunął tytoniem i już miał powiedzieć nie. Powiedziałem, nie mów tego. Ja umierałem na gruźlicę. Lekarze powiedzieli, że umrę. To więc jeżeli ty nie dasz mi klucza, umrę na gruźlicę. I ty będziesz za to winny. A więc, on znalazł szybko klucz. Powiedziałem do niej, potrzebujemy również lampy, w, tym, w tej szkole nie było elektryczności. I on powiedział mi, idź do tej kobiety. czyli nie mówili słowa żona, tylko kobieta. Poszedłem więc do jego domu i powiedziałem, twój mąż powiedział, że mogę pożyczyć od was lampę. I ta łaskawa kobieta dała nam lampę. I wtedy razem z moim bratem zaczęliśmy sprzątać w szkołę. Tam było bardzo brudno. Na całej podłodze było błoto. Było brudno, bardzo brudno. I dwóch chłopców nie za bardzo zna się na sprzątaniu. Także przynajmniej przesuwaliśmy ten brud z miejsca na miejsce. Tam okna były z drzewa. Kiedy otwarliśmy je, to rozjaśniło cały pokój, wtedy mogliśmy go sprzątać i tego wieczoru przyszło siedmioro ludzi. Zapytałem ich, po co tu przyszliście? Ktoś powiedział, że tu będzie nabożeństwo. Więc przyszliśmy na nabożeństwo. O. Ja was nie zapraszałem. Zapytali, możemy więc zostać? Myślę, że tak. Usiądźcie. Te siedzenia tam były... Ręcznie zrobione i były bardzo twarde. I ci rolnicy słuchali mnie przez chwilę i później pluli tytoniem po ścianach też mnie, o czym głosiłem wtedy. Na początku poprosiłem brata, by poprowadził uwielbienie. Po kilku minutach odkrył, że on nie miał zdolności do śpiewu. A tych siedmiu ludzi również nie mogło śpiewać. Więc to był bezdźwięczny kościół. Tak więc zdałem sobie sprawę, że to jest moje kolej. I zacząłem głosić z księgi Rzesza 41, 10, 11. I mówiłem mi o tym, jaki byłem złym chłopcem. I oni się śmiali z tego. I plulity to nie po ścianach. Wtedy już miałem dość. Potem, tym jak już mówiłem przez jakieś 10-15 minut, powiedziałem: Idźcie sobie do domu teraz. I mam, mam nadzieję, że pójdziecie wszyscy do piekła. Ja chyba byłem najgorszym jakiego jakiegokolwiek Bóg miał. Byłem zły na tych wszystkich ludzi. Poprosiliśmy wtedy jednego rolnika, czy możemy od niego zostać na noc. I on wziął nas do siebie do domu. Następnego dnia chodziłem i rozglądałem się po farmie. Mieszkaliśmy w domu w Orlanie, w Alabamie, także na Florydzie. I w tym czasie nigdy nie widziałem farmy. Byliśmy tak zajęci w mieście, że nie mieliśmy czasu na to, by na wieś. Tak więc... Pływaliśmy jak ryby, robiliśmy różne rzeczy, ale nie mieliśmy pojęcia nic na temat fary. Więc ja rozglądałem się wokół i kiedy był już czas na nabożeństwo, ktoś podszedł do mnie i zapytał, kościół? Jaki kościół? Jakie zgromadzenie? Nic nie ogłaszałem. On wtedy powiedział, że te siedem osób powiedziały, że ty tu jesteś, i mnie urządzą nabożeństwa. Też powiedzieli, że jesteś największym kłamcą, jak kiedykolwiek tutaj przyjeżdżą, i wszyscy przyszli posłuchać twoich kłamstw. Ja nie mówię, że kłamstw powiedziałem. Powiedziałem wam prawdę. E, nam się tak nie wydaje. Poszedłem więc do kościoła, to, to a, a właściwie do szkoły. Było tam 35 osób. Zostanę tam, te kobiety byłem śpiewać. Te kobiety śpiewały przez jakieś 10 minut. Później pomodliliśmy się krótko. I to był już mój czas na kazanie. Wtedy zapytałem Boga, Boże, co ja teraz zrobię? Wiem, to myślałem. Będę głosił to samo kazanie jak ostatniego wieczoru. Tak więc ja powiedziałem to samo kazanie jak wieczór wcześniej. I mogliś pomyśleć, że to był cyrk. Oni się śmiali ze mnie, pluli tytoniem po ścianach z radością, aż uderzali się po kolanach. Zacząłem myśleć, jej, dlaczego ja nie wybrałem wtedy trumny? To byłoby dla mnie lepsze miejsce, niż to tutaj. Kiedy już dotarłem do końca, powiedziałem, słuchajcie, jeżeli chcecie iść do piekła, idźcie przez te drzwi. Jeżeli chcecie iść do nieba, na kolana i módlcie się. Dobranoc. Może że kto był zbawiony wtedy? Nie mam pojęcia. Ja nikomu nie mówiłem o zbawieniu. Zbyt nienawidziłem tych ludzi. Znaczy, ja byłem miejskim patriotą, nie nienawidziłem wieśniaków. Następnego poranka ten rolnik, u którego zatrzymaliśmy się powiedział, jak długo tutaj będziecie? Znaczy, nie mam pojęcia. To jest pierwsza miejscowość, w jakiej się zatrzymałem. A wtedy powiedział, czy wiesz, co mówi Biblia? Ten, kto nie pracuje, niech nie je. Oh, ja tego jeszcze nie przeczytałem. Ja koleg pracuję, przecież ja głoszę. Nie, to nie jest praca. Co to jest praca więc? Zapytałem. Będziesz karmił moje wieprze. Jeżeli nie chcesz karmić moich wieprzy, nie będziesz jadł przy moim stole. O Boże! Sprawa się pogarsza. Dał mi dwa wiadra. Powiedział, jedno weźmiesz w jedną rękę, drugie do drugiej. I tam, tą ścieżką, dojdziesz do miejsca, gdzie jest to pożywienie I dla świni. Ja miałem wtedy dwie pary spodni. Jedne miałem na sobie, drugie miałem w szafie. To, jest to wszystko, co miałem, jeżeli chodzi o spodnie. I kiedy tak szedłem, to pożywienie dla świn rozlewało się po moich spodniach. Śmierdziałem bardzo. Śmierdziałem właśnie jak to jedzenie dla świi. Później trafiłem do tego chlewu, gdzie były świnie i one były w takim okropnym błocie. Spojrzałem na to i wprost nie mogłem uwierzyć. One były tak brudne, o wypaskudne istoty powiedziałem, Jesteście się tak brudne, że nigdy czegoś takiego nie widziałem. Wziąłem jedno z tych wiader i wolałem do koryta. I wtedy odkryłem, co to znaczy, że niekiedy mówimy ludziom, że ktoś je jak świnia. Ja przyjrzałem się, jak świnie to robiły. Pierwsze wkładały do koryta nogi. Także nogi do koryta. I później, wprost prawie pływały w tym korycie. Jadły. Jak świnie. Boy. I began płakać. cry. Zaczęłem płacać. I said always thought Pomyślałem sobie zawsze, myślałem, że jestem marnotrawnym synem. Moja matka, moi bracie i siostry... Moi bracia i siostry powiedzieli mi, że jestem tylko przypadkiem, wypadkiem w rodzinie. Tak więc tutaj znajdowałem się pośród tych świn, jak ten marnotrawny. Żałowałem, że... Żyję. Obok tej stajni było pole, gdzie było posiane zboże, więc poszedłem tam. pożym się, pośród tych kłosów zacząłem płakać. Powiedziałem, Boże. Szkoda, że nie znałem, nie rozumiałem życia wcześniej. Dlaczego nie powiedziałeś mi, że będę musiał pracować pośród świni? Wybrałbym tą trumnę w końcu. Może zapytasz mnie, co wtedy Bóg powiedział? On nic nie powiedział. On nigdy nie odpowiada na głupotę. To jest powód, dla którego nie mówi do wielu ludzi. Strata czasu i energii. Tak więc leżałem tam, płacząc. Mówię: Boże, nie wiem co robić. No to jestem tutaj i karmię świnie jak syn marnotrawny. I Bóg powiedział do mnie, jeżeli jesteś wierny, jeżeli jesteś wierny, będę Ci błogosławił. Ja Cię wywyższę bardziej niż kiedykolwiek myślałeś. Powiedziałem, no, no tak, potrzebuję tego przecież tak więc zaniosłem z powrotem te wiadra poszedłem na podwórko, gdzie była wielka studnia nabrałem trochę wody i wyrałem to na siebie wybrałem jeszcze trochę wody i opukałem spodnie poszedłem do pokoju, gdzie mieszkałem i zmieniłem swoje odzienie. Był tam taki stary piec. Ja włożyłem do niego żelazko. Rozgrzałem je. I zastanawiałem się w ciągle... Gdy... Będą mógł jeszcze tego znieść. I wtedy Bóg mówił do mnie: Musisz kochać ludzi. No, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Jak mam kochać takich ludzi, którzy każą ci karmić swoje świnie? Ale coś stało się. Ludzi przybywało. Ludzie ci lubili jeden temat. Chcieli słyszeć o Antychryście. Oni nic nie wiedzieli na ten temat. Ja też nie wiedziałem nic na ten temat. To całkiem niezła kombinacja. Wtedy prezydentem, naszym prezydentem był Roosevelt. Oni powiedzieli, że wierzą, że on jest Antychrystem. Jak ja powiedziałem, to wygląda, że możliwe. Więc głośno o tym powiedzieli do mnie. To jest to, co mówimy, głoszenie poza Bożym Słowem. Niezgodne z Bożym Słowem. I zadajmy może pytanie: Czy ludzie przychodzili na spotkanie? No, przychodzili, oni przychodzili nawet na wezwanie do przyjęcia zbawienia. Zastanawiałem się, co głosić tym ludziom. Wtedy pomyślałem w służbie niedzielnej i tak, przypomniałem sobie tekst, mówiliśmy o Danielu i Goliacie. Myślałem, o, to będzie dobre kazanie dla tych ludzi. Przypomniałem sobie również o trzech Hebrajczykach. Nie podobało mi się to nauczanie o synu Marotran, gdyż wciąż musiałem karmić świnie. Ten zgłosił tych ludzi w oparciu o swoje doświadczenia ze szkółki niedzielnej. I ludzi przybywało na spotkaniach. Na koniec to całe miejsce było wypełnione ludźmi. Również na zewnątrz było pełno ludzi. I powiedziałem, nie, mam, nie miałem pojęcia, że tak wielu ludzi przyjdzie do kościoła. Ale musimy pamiętać, że to było na wsi. Długo, długo nikt tamten nie przyjeżdżał, więc byłem czymś nowym. Kaznodzieja. Ludzie przychodzili do mnie. I powiedzieli mi, rób jak chcesz. Zadałem pytanie, jak coś muszę żyć, czegoś muszę żyć. Bo inaczej to umrę z głodu. Ojciec mi to powiedział. Ja mi... W... powiedzieli mi wtedy, że powinienem zbierać ofiary. Tak więc z tego wieczoru, po tym, jak już głosiłem, ja do tej pory nie zbrałem żadnej ofiary. I wtedy jeszcze nie rozumiałem, że w czasie nabożeństwa można zbierać ofiary. Więc powiedziałem im, teraz zbierzemy ofiarę. Powiedziałem, nie mamy nic, co można by to pozbierać. Czy może ktoś mi pożyczyć kapelusz? Dostałem ten sam kapelusz, który wcześniej spotkałem się, kiedy przyjechałem do, do tej miejscowości, jakby obgryziony przez konia. Więc podałem ten kapelusz. I zanim on doszedł do mnie z powrotem, wszyscy Give me my back. <głos> powiedzieli: No, dajcie mu teraz kapelusz. Wziąłem go. I wysypaliśmy pieniądze na tej historii, który tam był. Ja miałem 17 lat. I zacząłem więc liczyć. Jeden, dwa, trzy. To były centy. Nie było tam nic z grubych pieniędzy. Nie było tam żadnych grubych pieniędzy. Było tam 26 centów. Spojrzałem na nich. Spojrzałem na te pieniądze. Czyli ci rolnicy trzeba się chować ze swoimi plecami. Dlatego, że zobaczyli, że z kapelusza wysypałem same centy. Pomyślałem, o, chyba na tym nie przeżyję. Ja potrzebuję więcej pieniędzy niż 26, tygodni 26, 26 centów tygodniowo. A ojciec mi przecież powiedział, że umrę z głodu. Może miał rację. I wtedy coś we mnie powstało. Dzisiaj byłem chłopakiem z miasta i powiedziałem do nich, czy ktoś tutaj ma kurczaki? Wszyscy podniesie ręce. Dobrze, ja tam na zewnątrz zrobię klatkę dla kurczaków i jutro wieczorem niech każdy mi przyniesie kurczaka. Czy ktoś ma świnie? Wszystkie ręce poszły w górę. Po drugiej stronie będzie zagroda dla świni. Niek ktoś mi jutro wieczorem przyniesie świnie. This was a kid talking. Ja miałem wtedy 17 lat. I to było jego pierwsze spotkanie. Następnego wieczoru nie, mieliśmy, nie mogliśmy mieć zgromadzenia. Kobuty piały. To były moje kobuty. <laughs> Kury dakały. Były takie dumne, że mogły znosić jajko. Znaczy, Żaden kogut nie może zrobić czegoś takiego. Po drugiej stronie, świnie kwiczały. I to brzmiało. Brzmiało, jakby były składane na jakąś ofiarę. Można zjeść jajko, a nie zjeść kurczaka, ale jeżeli chcesz zjeść coś, jakiś udziec świni, to świnia musi już nie żyć. Na drugi dzień poprosiłem mojego gospodarza, który zaprowadził to wszystko do jakiegoś sklepu i sprzedał to. Wtedy powiedziałem tych ludzi, każdego poniedziałku będę przyjmował kurczaki, świnie jako moja zapłata. I powodziło mi się całkiem nieźle. Po sześciu miesiącach Kupiłem sobie nowego Forda. Zasz mi pytanie, ile kosztował? 485 dolarów. Oczywiście wtedy one były lepsze niż dzisiaj. Tak więc miałem samochód. Za kurczaki i świnie. Zawsze możesz zrobić coś. coś. Nie musisz tkwić w jednym miejscu. Bóg ma drogę wyjścia z każdej sytuacji. Wtedy, przed dzień, kiedy rolnicy powiedzieli: Chcemy być oszczeni w wodzie, idźcie poznać kimś innym. Bóg nie kazał mi nikogo ścić Bóg powiedział mi, że jeżeli będę głosił, Będę żył. Głoszę i żyję. To mi wystarcza. Oni powiedzieli wtedy, no ale musisz nas ościć. Nie będę nas ościli. Oni powiedzieli, no ale kiedy baptyści tutaj przejeżdżali, oni nas chrzcili. W porządku się do kościoła baptystycznego. Niech was oszczą. Zaczęli płakać. Przez Ciebie oddaliśmy swoje serce dla Jezusa. A Ty nawet nie chcesz nas oczcić. Być Wszystko wydaje się przeciwko mnie w tym interesie. Komu by się chciało iść do wody i moczyć się w ubraniu? Lepiej by się przyłączyć do kościoła metodystycznego. Tam tylko kropią wodę. Oni powiedzieli: tak, ochcisz nas w tym strumyku. Tak więc wieczorne. W czasie wie, wieczornego zgromadzenia ogłosiliśmy chrzest. I przyszły tam setki ludzi, cała, cała okolica była poruszona. Przyjechali zobaczyć najdziwniejszego kaznodzieje, jaki kiedykolwiek tam był. który zbierał na ofiary koguty i świnie. Said nobody's ever done that before. Powiedzieli, że nikt wcześniej takich rzeczy nie robił. I teraz oto miałem chrzcić tych ludzi. Wszyscy chcieli to zobaczyć. Ja żyłem w pobliżu oceanu. Na wybrzeżu. I tam raczej było bardzo płytko i można było nawet udać się głęboko w głąb. Morza i ta woda była bardzo płytka, natomiast kiedy wszedłem do tego strumyka, zaraz cały się zanurzyłem prawie. Jak ja mam tutaj szczcić tych ludzi w takiej głębokiej wodzie, pomyślałem. Oczywiście, potrzeba trochę miejsca, żeby tego człowieka zanurzyć i wyciągnąć z wody. Zastanawiałem się, jak to zrobię. Pamiętałem, kiedyś byłem w kościele świątkowym, ale nie przywiązania wtedy wagi do tego, co oni tam robili. Zawsze siedziałem gdzieś z tyłu na ławce i rozmawiałem z dziewczętami. rzucałem mi małe karteczki. gdzie dziwo napisane, Susie, naprawdę cię kocham. Ruth dostawała taką samą karteczkę. Mary też miała taką samą karteczkę, więc nigdy nikt mi nie wierzył. Więc nie miałem pojęcia, jak Kościół wygląda. Szczególnie, że chodzi o szes wody. Well, I, uh... Tak więc wszedłem do tej wody. Piształem fragment e, z Ewangelii Mateusza, 28. Powiedziałem, że będziemy teraz ojca, syna i ducha świętego. I powiedziałem do ludzi, że ktoś narodzi się na nowo, to może być ochrzczony w wodzie. Więc stałem w tej wodzie nagle zobaczyłem nadchodzącego człowieka. On przepychał się pośród ludzi. Wyglądał na to, że ważył gdzieś 200 kilogramów. Powiedziałem, Boże. Teraz wpadłem. On był tak duży, że nie mógł na siebie kupić normalnych ubrań. Jego żona musiała szyć specjalnie dla niego. Spojrzałem na tego olbrzyma i przejrzyłem się na śmierć. Jak mam takiego czekać, Jak mam go zanurzyć i później wyciągnąć z tej wody? On zdecydował, że będzie pierwszy. Przepchał się poprzez wszystkich. Powiedziałem, ja Powiedziałem, kim jesteś? Powiedział, jak się nazywa. Powiedziałem, ty nie jesteś zbawiony. Próbowałem jakoś się wykpić. Tak, jestem zbawiony. Oparno. Kiedy zostajesz zbawiony? Na twoim spotkaniu. Nie, ja widzę cię po raz pierwszy. Jakkolwiek powiedział, że jest zbawiony i chcę być ochrzczony. Zaczął wchodzić do wody. Kiedy wszedł do wody, przesłonił mi, mi całe słońce. Wszystko, co widziałem, to jego kobinezon. Powiedziałem, Boże, pomóż mi teraz. On może mnie utopić. Powiedziałem w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. I chwyciłem go za głowę. Chwyciłem go za jego kombinezą. I starałem się go zanurzyć. Ale on się potknął. I spadliśmy razem do wody. Spadliśmy z tego i on był na górze i na dole. W końcu wyszliśmy z wody. Ludzie byli oszołomieni. Wszyscy wprost starzali się ze śmiechu. Śmiali się wszyscy. To był najszczęśliwszy dzień w ich życiu. Zobaczyli, jak kaznodzieja sam się ochrzcił. Powiedziałem więc do tego olbrzyma, dobrze, ty stań tutaj. Powiedziałem, kiedy ludzie będą przychodzić, I'm gonna say Father, Son and Holy Będę mówił God, w imieniu I'm Syna I'm Ducha Świętego, wtedy popchnę go w głowę, a ty weźmiesz, zanurzysz w wodzie i wyciągniesz. Życieliśmy tak przez jakieś dwie godziny. Mówiłem w mieście Syna Ducha Świętego a ten wielki obrzym stanużył tych ludzi i wyciągał ich z wody. Przeszliśmy bardzo wiele takich poważnych sytuacji, okoliczności. Był taki człowiek, który był bardzo zły, ponieważ jego dziewczyna narodziła się na nowo. Zaczął obrzucać mnie jajkami. Powiedziałem, od tchórzu. Ja też jestem dobry w rzucaniu Podzielmy się jajkami I pokażę Ci, jak potrafię rzucać Tak więc Wtedy przestali na mnie rzucać jejkami Przyszeli tego spotkania Zbudowaliśmy kościół Znaliśmy się do niego pastor Później dwie osoby z tego kościoła Pojechały do Afryki jako misjonarze, a jeden, jedna osoba, ale to był później potężny, wspaniały pastor w tych okolicach. Może zapytasz, jak długo to trwało? Sześć miesięcy. Nie wiedziałem, jak długo mam się tam zatrzymać. I jeżeli nie masz dokąd się udać, to raczej chcesz być tam, gdzie jesteś. Albo nie będziesz nigdzie. Tak więc... Byłem tam i zatrzymałem się później w innym miejscu, ponieważ tam ludzie zaprosili mnie do podobnej szkoły i znowu mieliśmy tam przebudzenie w szkole. Później następne. Pojechałem na północ. Dotarłem do Tennessee i pewnego wieczoru, na spotkaniu takim jak to, siedziałem i przestałem widzieć ludzi wokół mnie. Zobaczyłem Japończyków, Chińczyków, zobaczyłem Mogolczy Mo Mongolczyków, Indian, ludzi z Malezji, z Afryki, z południowej Ameryki, z Europy, to było tak wyraźne jak wy tutaj. I powiedziałem, to jest cudowne. Podoba mi się to. Bóg powiedział, czy nie wiesz, co to jest? Nie. To jest to, w jaki sposób ludzie żyją. Każda ludzka istota. Wtedy zobaczyłem coś nowego. Zobaczyłem ludzi, jak schodzą z tej drogi. Wielu ludzi schodziło z tej drogi. Zdaję pytanie, kto to jest? On powiedział, to jest mój Kościół. I którzy... to I to są ludzie, którzy schodzą z drogi życia. O i kiedy widziałem to wszystko moje ciało cały czas było w tym kościele ale w duchu byłem ponad tymi wszystkimi ludźmi na koniec dotarliśmy do końca tej drogi życia spojrzałem w dół było tam płonące jezioro ognia Wiem, że jest piekło. Widziałem je. I ci ludzie przy końcu życia zobaczyli, że iż są zgubieni. Brzeszczeli. Przeklinali. Nawet nie myślałem, że to jest tak okropny okropne cierpienie. Widziałem, jak ludzie wpadali z tego ognia i nigdy nie byli w stanie z tego wyjść. Byli zgubieni na wieki. A wciąż nowi ludzie przychodzili. Wciąż ludzie ginęli w tym ogniu. Pytałem się, Boże, dlaczego mi to pokazujesz? Dlaczego nie pokażesz tego komuś innemu? On odparł, to jest w Biblii. Księga Ezechiela 3, 17, 18, 19. Jest tam napisane, że jeżeli bezbożny żyje w bezbożności, a Ty nie ostrzeżesz Go przed Jego bezbożnością, ja zażądam Jego krwi ale twoje ręce będą spamione tą krwią. Więc w jaki sposób mogę pozbyć się tej krwi na moich rękach, panie? Zapytałem. To są. Nie ludzie, Japończycy, Koreańczycy. On powiedział, musisz udać się do tych ludzi. Nie, powiedziałem. To Ci powiem. Ja nie lubię rolników. I ja Nie lubię tych ludzi w Tennessee. Ja chcę jechać na Florydę. Ja chcę do domu, do mamy. To mi się nie podoba. Ja i tak mam dość tego wszystkiego. Chcę wrócić do domu. I Bóg powiedział, nie. Ty pójdziesz do tych ludzi Jeżeli nie pójdziesz Na wieki Ich krew Będzie na twoich rękach To było moje pierwsze wyzwanie Aby iść z pomocą innym Aby błogosławić innych Aby dawać dla innych Ja zbuntowałem się Wiedziałem, nie, nie mogę tego uczynić ja nie znam ludzi z innych krajów. Nigdy nie widziałem takich ludzi tam, skąd pochodzę. Nie chcę tego czynić. Bóg powiedział, wtedy ich krew będzie na Twoich rękach. Panie, wybierz kogoś innego, powiedziałem. Mówiłem do innych. To wszystko jest w księdze. To wszystko jest zapisane w Biblii. Jeżeli oni tego nie rozumieją, i jeżeli nie są posłuszni, będą mieli kres na swoich rękach. Zacząłem płakać. Wszyscy poszli do domu, a ja leżałem tam na podłodze. Modliłem się całą noc. Powiedziałem, Boże, nie rób mi tego, ja chcę być tylko takim wiejskim kaznodzieją. Ja chcę jeździć do szkół i mówić rolnikom o Jezusie. Ale nie rób mi tego, Bóg powiedział, musisz to zrobić. Zobaczysz w swoim życiu, że kiedy Bóg mówi, musisz być Mu posłuszny. Kiedy miałem 20 lat, w San Francisco, 17-latek, i zacząłem szukać tych ludzi. Byłem w 119 krajach, szukając takich ludzi. Mówiąc im, że Bóg ich kocha A także, umieścił w moim sercu miłość do nich Aby nie musieli trafić do ognia, ognistego Aby nie musieli krzyczeć na wieki Aby nie musieli przeklinać na wieki Aby mogli zostać oczyszczeni z grzechu i tego wieczoru Bóg jest pośród nas tutaj, w tym miejscu aby zmienić Twoje życie aby zmienić Twoje życie powstańmy wszyscy to nie jest historia całego życia to jest tylko początek niektóre fragmenty tego są radosne niektóre nie ale pamiętaj jedno, ktokolwiek stoi i głosi gdzieś w jego życiu, spotkał, spotkał problemy, które były większe niż on sam. Jest, że tylko Bóg może rozwiązać takie problemy. On czyni to. Ja w dalszym ciągu żyję z Bogiem. Kiedy ludzie wstają i mówią, jestem wielki, nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Ja nie jestem wielki. Słyszeliście moją historię. Jestem krzyżnikiem zbawionym przez łaskę. Nie mam prawa do nieba. Nie miałem w sobie ducha miłości. Byłem zbudowanym człowiekiem. Ale to, gdzie jesteśmy dzisiaj, to jest to dzięki Bożej łasce, że możemy Mu służyć. Więc chciałem zaprosić tych wszystkich ludzi, którzy chcą oddać swoje życie Jezusowi. Chodźcie szybko tutaj do przodu, abyśmy mogli modlić się z Wami. Zróbmy to teraz. Zróbmy to teraz. Gdziekolwiek jesteś, jeżeli Twoje życie z Bogiem nie jest uregulowane. Bóg może to uczynić teraz. Ty wiesz. Znasz swoje potrzeby. Więc przyjdź teraz. Będziemy czekać na tych ludzi, którzy przyjdą z balkonu. Przyjdź teraz. Pozwól, aby Jezus zmienił twoje życie. Pozwól, aby uczynił cię nowym stworzeniem ponieważ On Cię kocha. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. On chce, aby każdy mógł poznać prawdę i mieć wieczne życie. Przyjdź więc szybko teraz.